swojemu y, y, młodemu kibicowi. No ale później, jak się okazało, musiał wrócić, ponieważ okazało się, że on miał tylko jeden kij i nie ma zapasowego. W związku z tym ten kibic młody był zrozpaczony. Ostatecznie dostał tylko rękawice. Zawsze coś. Nie jem go te rękawicą. No to <laughs> zawsze coś, ale zawsze trzeba mieć świadomość, ile ma się sprzętu. Natomiast słuchaj, jeśli chodzi o kurioza na tych igrzyskach, to i tak nic nie przebije tego, że w short tracku, żeby zrobić tak zwany challenge, czyli sprawdzić, co tam się wydarzyło. Tak, żeby y, musi zapłacić kasę. Trzeba iść po portfel. Trzeba iść po portfel, <śmiech> Trzeba mieć stówę przy sobie. I to gotówka się przydaje również na igrzyskach. No i jeszcze proszę Państwa już y, absolutnie, absolutnie wyjątkowy wynik wczorajszy Władimira Siemiuriniego, ale, ale teraz już przenosimy się na skocznie do predatco Andrzej Grabowski. W oczekiwaniu na skok Pawła Wąska, który za chwilę powiem wam tylko tak, panowie. Gregor Deschwanden, który tutaj na Małej Skoczni zdobył ten medal brązowy, był tak nieprzygotowany do tego, że zdobędzie brązowy medal, że nawet nie miał kurtki specjalnej na, na, na tę okoliczność i musiał pożyczać od kolegi. A jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o sprzęt, że panowie coś czuli w reprezentacji Szwajcarii, że te narty, na których do tej pory skakał też nie były zbyt dobre. Więc serwismen kadry, kadry szwajcarskiej pokonał 800 km w tej i z powrotem tylko po to, żeby przywieźć tę jedną parę nart. No ale dobrze. Maciej Maciuś jak już schował biało czerwoną chorągiewkę, po tym jak ją machnął, lasery rozświetliły się nad skoczniami i Paweł Wąsek już za chwilkę odbije się z tego progu. Hop! Odbija się z progu i poszukuje metrów. Znów ładnie. Troszeczkę koryguje tutaj tej lotu i zobaczymy, co mu to dano. Niestety nie da mu w tym momencie nieprowadzenia. Paweł pokazał rękę, że ach, było być lepiej tak y, poczuł, że, że chyba tuż za progiem popełnił jednak dość znaczący błąd. Patrzymy na odległość. 130 metrów Pawła Wąska. Pawła który tutaj skakał w dość trudnych warunkach, choć w takich warunkach skakali też niektórzy inni zawodnicy, między innymi prowadzący obecnie Norweg Johan Andre Forfang. 132,5 metra. Spoglądamy tutaj na Pawła Wąska. Gdzie ten Paweł się schował na tym wybiegu skoczni? Pewnie już tam szykuje się do tego, żeby przejść przez tę błękitną bramkę. Tak jest, Paweł Wąsek w tym momencie na miejscu trzecim. Lekko rozżalony, bo chyba mogłoby go, mogło go być stać na nieco nieco więcej. Pewnie więc skończy to zawody w okolicach miejsca 14. Za chwilę przerwa, ale jeszcze teraz Wybitny japoński as Ryoyu Kobayashi, to jest zawodnik, który w każdej chwili może włączyć się do walki o podium. Te straty niby dość duże, ale to jest jednak Ryoyu Kobayashi, chłopak, który na Islandii dwa lata temu skoczył prawie 300 metrów. Dla niego niemożliwe, nie istnieje, on już odbija się z progu, ten skok wygląda ładnie, wygląda obiecująco i to jest bardzo długa próba. Ryoyu Kobayashi wyzwolił takim energicznym ruchem prawą ręką całą euforię, którą miał w sobie po tym skoku, całą adrenalinę, to było naprawdę, naprawdę daleko. 138,5 metra. ja -y Kobayashi w tym momencie wyraźnie, wyraźnie wyjdzie na prowadzenie. 11 skoków do zakończenia tej finałowej serii. Andrzej Grabowski, Predac. Andrzeju, ja cię bardzo proszę. Ty nie mów hop, dopóki nasz nie wyskoczy. Naprawdę, bo to może przynieść opłakane skutki. Muszę cię zapytać, jak sądzisz, jaka odległość teraz, jakbyśmy moglibyśmy sobie tak podwagować, jaka odległość da Kacprowi medal? Czy może dać Kacprowi medal, twoim zdaniem? skoro pompujemy ten balonik. Myślę, że to może być coś koło tego, co skoczył teraz Ryumi Kobayashi, może troszkę mniej. Przypomnijmy, w pierwszej serii Kacper skoczył 133 metry, więc tutaj trzeba będzie dorzucić kilka metrów. Ale pamiętamy z tego konkursu na mniejszej skoczni, że tam też Kacper w drugiej, w drugiej serii coś od siebie dorzucił, w związku z tym Wygląda to obiecująco, myślę, że, że to nie jest wykluczone, że Kasper tutaj powalczy o medal, choć Ryoyuko Kobayashi tą próbą na pewno do walki o podium tutaj się włączył, więc zupełnie niewykluczone że Japończycy we dwóch starą na podium. Przypominamy, po pierwszej serii przecież wyraźnie prowadzi Ren Nikajdo, a w poniedziałek jeszcze konkurs duetów i Nikajdo z Kobayashim to może być no, to może nie być do pokonania. Dynamit Andrzej Grabowski, bardzo dziękujemy. Przeniesiemy się oczywiście do Predatco, by śledzić m.in. skok Kacpro Tomasiaka. Mówiliśmy jakiś czas temu o poduszce w kształcie pieroga, która okazała się wielkim hitem igrzysk i taką nieoficjalną maskotką polskiej reprezentacji. Ona została wykonana na warsztatach rękodzielniczych w Katowicach jest szyta ręcznie i jest pewnym unikatem. I pewien pan, o którym też mówiliśmy, Snoop Dogg, zażyczył sobie takiej poduszki. Chyba jeszcze nie dostał. W ale jedną on, on by bardzo chciał mieć jedną. Albo chociaż przynajmniej pół pieroga. Myślę, że, że dałby za to wiele. Ale, ale jeszcze, jeszcze chyba nie. Natomiast myślę, że jest to taka postać, że coś tam mu się jednak należy. I należy mu się chyba też, żeby w programie pierwszym Polskiego Radia czasem no, na mówiłeś namówiłeś, namówiłeś. On wprawdzie częściej biegał po ulicy w dawnych czasach oczywiście z zupełnie innymi przedmiotami niż pałeczki do sztafet, no, ale w tej chwili sportowy tryb życia i rzeczywiście... I poduszki, pieroguszki. I poduszki, pieroguszki. Namówiłeś, no, no to będzie. You know it's a hit when the Neptune's on the doggy in the spit. You know he's in tune with the season. Come here baby, tell me why you leaving. Tell me if it's that you need. If you want breathe, I got the best minus seeds. Ain't nobody tripping, VIP they can't get in. If something go wrong, you know we get to the... go. with a G from Los Angeles where the helicopter's got cameras just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncing car you with your friend right yeah. she ain't trying to bring over no men right no. she ain't gotta be in the distance she can get all in an I'm instant sure She might my tone, my and the way I uh, You ain't no G. Mommy, mamacita, have you ever flown on G5? From London to a Ibiza, you gotta have cake too. You'll have Sundays with your keytimes. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I Uncle Charlie, Don't be got foolish. Don't know what Tak, Sainz to Snoop Dogg w roli głównej, ale także Charlie Winston i oczywiście Justin Timberlake. W tej chwili 25 minut po godzinie 20. To Radio jedynka. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina 2026 w Jedynce. Dobre wieści dotarły do nas przed chwilą z Mediolanu. Oli, otóż Felix Piżą awansował do półfinału rywalizacji na 1500 metrów short tracku. To oznacza, że reprezentant Polski będzie walczył o medal. Drugi z Polaków, Michał Niewiński, odpadł w ćwierćfinale. Ten, te półfinały odbędą się przed 22. A to, co dzieje się w Predatco, teraz może przejść do historii polskiego sportu, bo za chwilę skok Kacpra Tomasiaka. Halo, Andrzej Grabowski. Kłaniam się ponownie na czele bez zmian, czyli na czele Ryoyu Kobayashi po tym atomowym skoku na 138,5 metra. Tutaj to już naprawdę, naprawdę daleko. Przypomnijmy punkt K, czyli ta pierwsza czerwona linia na metrze 128, ta druga czerwona linia, czyli rozmiar skoczni na metrze 141. Przed chwilą wylądował podopieczny polskiego trenera, tutaj zresztą Trener Grzegorz Sobczyk wyściskany przez swojego przyjaciela, trenera Niemców, Sztopana Horongachera. Władimir Zagraf skacze 133,5 metra i utrzyma się dzisiaj w najlepszej dziesiątce. Prowadzi Kobayashi przedem Dębacherem i to sensacja. W dziesiątce na Igrzyskach Olimpijskich będzie Kazach Ilia Mizernych. Poglądamy na Kacpra Tomasiaka, on jeszcze czeka na swój skok, to mniej więcej za kilkadziesiąt sekund. On tam stoi już na tym schodku, te schodki dzisiaj schowane pod takim białym, białym namiotem. A teraz już ruszył Jan Herl, człowiek, który potrafi skakać bardzo daleko, ale ma też problemy z emocjami i problemy z dobrymi lądowaniami. Ale wyszedł wysoko, to może być długi, długi skok. Jest nieźle, jest daleko jest niezłe lądowanie, ale pytanie, czy będzie prowadzić Kobayashi, czy jednak będzie prowadzić Jan Herl. A tam na, na górze za chwilkę już pojawi się ten nasz Tomahawk, jak niektórzy o nim mawiają. Ten samolot, szalony, niezwykły chłopak, choć niezwykle jednocześnie spokojny Kacper Tomasiak. Jan Herl, 136,5 metra, a właściwie 136 metrów w dość trudnych warunkach, ale dobrze ten skok wylądowany. Tutaj co prawda Andreas Withelcy zbił piątkę ze swoim Iżubika, ze swoim asystentem i może być trochę zadowolony, bo Jan Herl w tym momencie wychodzi na prowadzenie, czyli daje Austriakom szansę na podium. A teraz specjalnie dla Kacpra Tomasiaka ze szczytu skoczni yy, pojawiają się eleganckie takie niebieskie lasery, które świecą na każdą stronę Predat, i okolic. I za chwilkę na tej belce już Kacper zasiądzie w tym granitowym kombinezonie. On w tym kombinezonie być może Państwo pamiętają, a nie, to na drugą serię mamy chyba coś innego, mamy biały kombinezon, więc wygląda, jakby wybierał się do opery. Nie? Albo na jakieś ładne przedstawienie, przynajmniej tutaj pod, pod, pod marynarką. Kacper Tomasiak już wysoko, leć Kacperku jak najdalej, płyń, jest, świetnie, to może dać medal. Zobaczymy, jeszcze chwila, jeszcze trochę i może będzie kolejny medal Kacper Tomasiaka. Oczywiście trzej skoczków jeszcze przed nami, ale spokojnie, spokojnie. Najpierw popatrzmy na punkty, i popatrzmy na odległość, ta odległość dopiero teraz wyskakuje i to jest naprawdę świetna odległość, 138,5 metra i to może być odległość, która dzisiaj tak, Kacperowi Tomasiakowi medal. Poczekamy jeszcze, bo oczywiście przed nami Christopher Eriksen Sundal. Potem jeszcze Domen Preuza na końcu yy, oczywiście Ren i Kaido. Tutaj Maciej Maciuszek wyściskał się z Michalem Doleżalem. I Kacper Tomasiak prowadzi, otoczony swoimi kolegami. Wyściskał go, przytulił teraz Paweł Wąsek, wyściskał go mistrz Kat, Kamil Stoch. Tutaj chyba takie kolejne symboliczne przekazanie pałeczki, no ale dobrze. Zobaczymy, co teraz, co przed nami, Christopher Eriksen, Sundal, 12 sekund świeci się to żółte światełko, teraz zapala się na zielono i Sundal rusza w dół, skocznie w takim biało-czerwonym kombinezonie, w kasku koloru podaj złotego, jak większość tutaj oczywiście z takimi biało-czarnymi paskami, Sundal energicznie z progu rozpostarł ten narty niczym skrzydła, leci daleko, ale za krótko, ale za krótko, Tomasiak chyba znów ma medal, mamy déjà vu, déjà vu z poniedziałku, Czyli Tomasiak, czwarty, Pierwszej serii atakuje i wyprzedza Sundala. Przyszli do Sundala koledzy, ale oni też załamani. Tomasiak chyba ma medal. Jeszcze chwilkę, jeszcze cierpliwości. 135,5 metra Sundala. To chyba będzie za mało na Kacpra Tomachołka Tomasiaka. Tego dziewiętnastolatka z Bielska jeszcze kilka miesięcy temu siedział w szkolnej ławce i nie wyobrażał sobie tego, że zdobędzie olimpijski medal. A przecież ten chłopak dopiero co właśnie skończył szkołę średnio, a teraz Christopher Eriksen Sundal przegrywa z Katprem Tomasiakiem. Tomasiak szeroko uśmiechnięty, zaciska pięści. Tomasiak na pewno ma dzisiaj kolejny olimpijski medal. Jest pewny brązu, ale zobaczymy co teraz teraz Domen Preuc, ten niezwykły jak mówią o nim, Domenator bardzo skoncentrowany, bardzo skupiony i zobaczymy, 138 metrów to jest daleko, ale to nie jest daleko dla takiej postaci jak Domen ale ależ on wysoko wyszedł, rozpostarł te skrzydła, leci daleko i to jest skok po medal, znów ta charakterystyczna Cieszynka jeszcze podskoczył energicznie tutaj już po wylądowaniu, bardzo długi skok gdzieś chyba za rozmiar skoczni 141,5 metra Słoweńcy w siódmym niebie, o nim w większości połówiar w takie zielone czapeczki, które przypominają taką długą, długą fryzurę, przypominającą, yy, można powiedzieć, fryzury na czeskiego piłkarza z lat 80. Domer Preuß prawdopodobnie pewny srebra, ale my cieszymy się z tego, bo będzie chyba ten brązowy medal. Ale jeszcze chwilka, jeszcze moment, bo oczywiście przed nami Renny Kajdo. Wiemy na pewno, Tomasiak ma kolejny olimpijski medal, ale jakiego koloru? Raczej nie złotego bo tutaj na pewno powinien wyprzedzić go Domen Preutz. Trenerzy w siódmym niebie tej tercet trenerów słoweńskich cieszy się z tej chwili. Angela Niszek podszedł do swojego przyjaciela. Domen Preutz prowadzi, Domen Preutz wyraźnie prowadzi przed Katrą Tomasiakiem. To prawie 6 metrów. Ale zobaczymy teraz Ren i Kaido. Chłopak, który w tym sezonie osiągnął już bardzo, bardzo dużo, a do tego... Spełnia marzenia również życiowe. Całkiem niedawno ożenił się. Całkiem niedawno odniósł pierwsze zwycięstwo w karierze. A całkiem yy, niebawem może zostać mistrzem olimpijskim. 140 metrów musi skoczyć Nikajdo, by sięgnąć po złoto. Nikajdo leci, ale za krótko. Tomen Preuc będzie chyba mistrzem olimpijskim. Słoweńcy w siódmym niebie. Oj, Dzisiaj będą lały się różnorakie trunki słoweńskie. Słoweńcy dzisiaj zaleją predat co swoją euforią. 136,5 metra rena no i zobaczymy, co to dla nas oznacza. Ta Japonka z takim pięknym, yy, białym maklarzem Oczywiście z tą czerwoną, charakterystyczną kropką na środku flagi. Ta Japonka chyba mocno zafrasowana, załamana. Zastanawia się, co, co się wydarzy. Na którym miejscu skończy dzisiaj Renikaido. Czy na drugim, czy na trzecim, bo raczej na podium pozostanie. No ale zobaczymy. Tomem już może powoli świętować. Może popatrzeć sobie na to serduszko walentynkowe, które specjalnie na tej mniejszej skoczni gospodarzy przygotowali z okazji Walentynek. Załamał się Kento Sakuyama, trener japoński. Tak liczył na to, że ta chwila będzie dla niego, ta chwila będzie dla Japończyków, ale podskakiwał tutaj Domen Preuc w górę i w dół, w górę i w dół, Reni ze srebrnym medalem. Ze